Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co my strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. は2017年8月19 日土曜日ネックロポリタンのブログでちょうど 117の Dziękujemy naszej japońskiej Iwonie. Arigato. To, itashimashite. Cała przyjmieść po twojej stronie mówisz. Okej. Okay. Dobra, to jeszcze raz dzięki i do następnego razu. Cześć, trzymaj się. Cześć. A teraz dla wszystkich niejapońskojęzycznych słuchaczy może przetłumaczymy. Otóż jest sobota 19 sierpnia 2017 roku. Słuchacie właśnie 147. nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu zaginają czasoprzestrzeń i witają się z wami Szymas oraz jego bóg śmierci, Mando. Witam Cię, mój Szynigami. <grym> Witam Ciebie, Szymas. Witam wszystkich słuchaczy. Jak już wszyscy doskonale wiecie, spotykamy się dzisiaj tutaj w tym duecie, by porozmawiać o filmie Death Note, o filmie od Netflixa, który miał premierę Kilka dni temu. Tak, obaj obejrzeliśmy go w dniu premiery? Z dwóch odrobinem różniących się od siebie pozycji, chociaż nie jakoś szczególnie mocno, może właśnie od tego zacznijmy. Jakie było nasze podejście do filmu, nastawienie, oczekiwania? Mando, jak to z tobą jest? Na ile znasz mangę i inne adaptacje? Ja tego nie znałem dużo wcześniej, o, o tym filmie powiedział mi uczeń jakoś w czerwcu, że coś takiego będzie w wakacje w Netflixie, no i wtedy właśnie zacząłem dopiero grzebać, zobaczyłem ile tomów mangi wyszło, zobaczyłem, że wyszło anime, zobaczyłem, że wyszło sporo azjatyckich ekranizacji, no i po kolei do tego podszedłem. Zacząłem czytać mangę. Niestety nie miałem za bardzo kasy w te wakacje, więc nie przeczytałem całej, ale dwa pierwsze tomy łyknąłem na raz i byłem zachwycony. Naprawdę bardzo mi się podobała ta historia napisana na, na, na kartach mangi. Niestety nie miałem kasy na kolejne tomy, więc stwierdziłem, że może sprawdzę anime. No i zacząłem oglądać anime, przy czym sam początek, te tam, nie wiem, sześć, siedem odcinków, gdy oglądałem to od razu, jeszcze w ten sam dzień, zaraz, wiesz, po przeczytaniu tych dwóch pierwszych tomów, oglądało się tak sobie, bo to jest przełożenie jeden do jednego, to jest bardzo wierna ekranizacja. Oczywiście to jest bardzo dobre, no tylko, że wiesz, chodzi o to, że ja byłem na świeżo, na bieżąco i teraz drugi raz tę samą historię przerabiałem i nie oglądałem dalej anime, bo stwierdziłem, miałem w sumie taki dylemat, bo naprawdę chciałem dalej poznawać tę historie, ale przez to, że to jest przełożenie jeden do jednego, to stwierdziłem, że kurczę, poczekam, aż będę miał kasę i sobie kupię pozostałe tomy, bo jednak chciałbym z tą historią zapoznać się za pierwszym razem, czytając ją. I, i, i na tym skończyłem tak naprawdę przygodę z Notatnikiem Śmierci. Nie sięgałem po japońskie ekranizacje. A możesz jeszcze doprecyzować, bo nie pamiętam jak ta historia się na tomy dzieliła, w którym mniej więcej momencie byłeś, to znaczy po pojawieniu się Ela, tak, i y, nie wiem, czy już na przykład agenci FBI weszli do akcji, czy jeszcze nie. Tak, tak, właśnie te dwa pierwsze tomy, one bardzo dużo pokazują. Większość tego filmu od Netflixa było w tych dwóch pierwszych tomach. Misa Misa się pojawiła, tak? Kto to był? Y, czy drugi notatnik się pojawił? Nie, nie, okay. nie skończyło się na tym, że agenci biorą go na celownik, ale jeszcze jako jednego z kilku, jednego, tam już bardzo mają ograniczony zawężone ramy chyba do podejrzanych dwóch ilość, tak. podejrzanych i zakładają monitoring i tak dalej na tym się mniej więcej kończył drugi tom okay. No ale ba bardzo dużo akcji w tych dwóch pierwszych tomach było, ja nawet zastanawiam się co może być w kolejnych dziesięciu bo jak w ciągu dwóch tomów dojechaliśmy już do takiego punktu a, a tam naprawdę emocji i akcji jest mnóstwo w tych, w tych dwóch pierwszych tomach to nie wiem czy to się potem nie rozwadnia tego się trochę obawiam nie, koniecznie no, no, no i, i nawet miałem drobne opory, czy sięgać ostatecznie po ten film od Netflixa, bo właśnie dlatego, wiesz, zakładałem, że ta hi historia w, w tym amerykańskiej ekranizacji będzie bardzo spłycona i, i, i, i bardzo ograniczona, ale jednak, no, a nóż pokaże mi to, do czego zmierza ta manga, pokaże mi jej finał i tak dalej, no to, bo, kurczę, nie chciałbym, nie? No, no, no potem będę czytał i już będę wiedział, na przykład, jak się kończy ta historia. Ostatecznie sięgnąłem. No, ocenę moją za chwilę poznacie. No to ja może zacznę od tego, czego nie widziałem, bo będzie prościej. Nie widziałem serialu, właściwie miniserialu telewizyjnego sprzed dwóch lat i filmu aktorskiego sprzed roku. Tak naprawdę o istnieniu tego filmu dowiedziałem się dosłownie wczoraj i szczerze mówiąc trochę żałuję, że go nie widziałem, bo no nie przeczytywałem się, ale wydaje mi się, że to jest bezpośrednia kontynuacja filmu z 2006 roku. Reżyser to nadal Sato, w lajta wciela się Tatsuya Fujiwara, czyli nasz ukochany Nanahara z Battle Royale, które swoją drogą mieliśmy omówić w tym podcaście, w sensie nie w tym odcinku, ale w nawiedzonym podcaście już jakiś czas temu, Mando. Ale może nam się teraz uda w sumie? No wykupili jakieś... mi, wykupili mi, no co ja poradzę? No nie ma tego nigdzie. Ja nie wiedziałem, że z Mangą jest taki problem. To była pierwsza manga, jaką kupowałem i, i, i nie wiedziałem, że jak ona zniknie, to nie pojawi się już nigdzie. No inne komiksy jednak się pojawiają w wyższych cenach, ale można je kupić, a tego nie ma. No, no pięć ostatnich tomów mi wykupili i, i nie mam. Będziemy nad tym pracować dalej. A gdybyście słuchacze znaleźli gdzieś Battle Royale Manga w sensownej cenie z drugą połowę serii, tak, to dajcie znać. W każdym razie tak, w Lighta wciela się Fujiwara, LM jest Kenichi Matsuyama, więc obsada została też zachowana, tylko do tego filmu powstał jeszcze jeden miniserial telewizyjny, trzyodcinkowy, franczyza się rozrasta i właśnie tego wszystkiego nie widziałem, ale pewnie to nadrobię nawet tak sam dla siebie. Nie wiem, czy będę o tym robił podcast, chyba nie, bo tak dziwnie by było, że kiedyś wrócimy do samej mangi i anime, bo tak, znam oryginały. Mangę przeczytałem raz, anime obejrzałem dwa razy, dwa razy obejrzałem oba te filmy ekranizujące starcie Kiry i Ela. Jeden raz obejrzałem film El ratuje świat i do ubiegłego tygodnia Byłem przekonany, że film El Ratuje Świat to najgorsze, co spotkało tę serię, co spotkało Death Ale może nie wybiegajmy w przyszłość. Jeszcze, jeżeli chodzi o oczekiwania, no to czego się spodziewałem? Nie wiedziałem czego do końca, bo ja ten trailer pierwszy pierwszy, znaczy nie wiem, czy były nawet kolejne, ale widziałem jeden trailer, pomyślałem sobie, no chcę to zobaczyć, chcę zobaczyć nowego Death Note'a, bo lubię całą tę franczyzę, całą markę, cały pomysł wyjściowy na notatnik i na starcie tych dwóch wielkich umysłów i tego oczekiwałem, że będzie notatnik, że zasady jego działania zostaną zachowane i że będzie L i Kira dwa wielkie, genialne umysły, które ścierają się ze sobą. No i nie do końca to dostałem. I jeszcze nim przejdziemy do filmu tym nie mando pytałeś przed nagraniem czy w ogóle dewno odpasuje do nawiezanego podcastu czy on się tutaj nadaje no, kurczę oryginalna manga to jest shonen nie kategoryzowany jako thriller psychologiczny detektywistyczny okultystyczny z elementami fantasy Wrzucamy go do szufladki Mystery, Supernatural i właśnie Horror. Oryginał ma w ogóle trochę takich momentów rodem z horroru, choć oczywiście nie groza jest tam najważniejsza, a bardziej ten thriller psychologiczny i intryga detektywistyczna, czy właściwie intryga detektywistyczna w starcie, tak? Zbrodniarza i detektywa, tych dwóch geniuszy. Ale ten nowy film w ogóle jest reklamowany jako horror. On na Netflixie jest w kategoriach horrory, Horrory o zjawiskach nadprzyrodzonych, thrillery thriller o zjawiskach nadprzyrodzonych, no a IMDb to też jest fantasy, horror, mystery. No i teraz w międzyczasie możemy się zastanowić, na ile to jest yy, film grozy, a na ile nie nie wiem, chcesz jeszcze coś o twórcach, czy może powiemy, o co w ogóle chodzi dla osób, które są tutaj? Nie, ja, ja, ja tylko powiem, że ja te azjatyckie ekranizacje oczywiście też mam w planach i, i zapewne je obejrzę, przy czym w tej chwili chcę zrobić sobie przerwę, bo pomimo tego, że ta historia jest świetna, bardzo mi się podoba, to wydaje mi się, że ona jednak nie jest przynajmniej historia Lighta i Ela nie jest chyba historią na tak częste przetwarzanie, bo ty mówiłeś tutaj, że franczyza się rozrasta, okej, okay, bo to można dobudowywać wiele historii do tego, ale mam wrażenie, że to jest historia raczej jednorazowa, ta, którą mamy w mandze i między innymi dlatego ja się z nią wstrzymałem, aż nie przeczytam mangi, bo, bo przetwarzanie jej na, na, na innych mediach nie wiem, no, d, d, d, wydaje mi się, że to nie dostarczy mi przyjemności, jak teraz sięgnę po ekranizację, znaczy, gdy nie, jestem nie, nie, z tym rzeczywiście... na bieżąco. Tak, jeżeli obejrzałeś tylko film od Netflixa, to moim zdaniem powinieneś najpierw sięgnąć po mangę lub anime. To jest bez różnicy w gruncie rzeczy, mam wrażenie, bo te historie są to jak sam zauważyłeś dosyć wiegnie. Powiązane, znaczy anime adaptuje mangę dosyć wiernie, ale filmy japońskie w sumie też są całkiem wierną adaptacją, no ale jednak chcąc nie chcąc, część rzeczy jakąś tam delikatnie upraszczają, nie. Ale tak, lepiej sięgnąć najpierw po mangę lub anime. Natomiast ja oczekiwań nie miałem żadnych w zasadzie od tej amerykańskiej wersji, bo trailer obejrzałem raz właśnie w czerwcu, gdy jeszcze nie wiedziałem nawet co to jest. Uczeń powiedział mi, że coś takiego będzie spojrzałem w trailer i sobie zanotowałem, że a będę chciał to obejrzeć. Nie? Minęły tam, nie wiem, dwa miesiące i ja dopiero do tego tematu wróciłem, dopiero zacząłem to poznawać. Także oczekiwań od amerykańskiej wersji nie miałem żadnych. A od reżysera, bo scenarzyści w sumie A No ale o tym dowiedziałem się później tak szczerze. Jak już obejrzałem film, to zacząłem o nim trochę czytać i i dowiedziałem się, kto był reżyserem. Także to też wpłynęło na to, że nie było oczekiwań. <śmiech> nie było, bo właśnie, może zostańmy jednak przy tym. Nie było, bo nie wiedziałem w momencie, gdy sięgałem po film, mm -hmm. kto to jest i co on zrobił. Bo reżyserem jest Adam Wingard. Dużo widziałeś w ogóle z jego twórczości? Chyba nie dużo, bo... Na pewno widziałem You Are Next, ale średnio pamiętam. Blair Witcha nie widziałem i tak szczerze to nie pamiętam, czy coś jeszcze oglądałem. On jeszcze zrobił Pop School, ale to jest takie kino bardziej artystyczne, eksperymentalne z perspektywy pierwszej osoby. Ja widziałem Pop School na... Festiwalu horroru, ale to jeszcze, wiesz, tam, nie wiem, 10 lat temu, czy coś, jak na jednym z moich pierwszych festiwali z Batwolfem. Tak, pierwszy w życiu. Oglądałem pierwszego, e, właśnie, robiłem segmenty, segmenty mi się on do wielu ów gościa, chwalonego przez skórę, to Nowe A, ABC, ABC of Death. Mm. Jeden segment zrobił. Właśnie taka twórczość bardzo zróżnicowana, tak, ale raczej yy, się docenia jego dzieła, tak? no, ten nowy Blair Witch wzbudza w sumie dość mieszane uczucia no, do VHS-ów można się przyczepić. I teraz jeszcze Wingard jakoś tak yy, nie wiem, no, sięga po to kino japońskie, pracuje też nie wiem nad remake'iem koreańskiego kryminału I Saw the Devil, yy, podobno ma tworzyć yy, ten crossover Godzilla versus Kong. W sensie ten nowy konk, tak, wyspaczaszki i kontra ta nowa Godzilla. Duży rozrzut tematyczny i formalny, i szczerze mówiąc, właśnie ja nie mam tak z Wingardem, że widzę film i myślę sobie, o to jest jego dzieło, nie? Bo on robi tak zróżnicowane rzeczy, że też się niczego nie spodziewałem w sumie pod tym względem. I moim zdaniem średnio się jednak sprawdził przy tym materiale. Scenarzyści znowu, no to są panowie Parla Pani Desi od Immortals. I Jeremy Slater to jest facet, który nakręcił w sumie, ja go nie widziałem, ale też o który zbiera albo bardzo pozytywne opinie, albo negatywne, czyli PET, schronisko po polsku bodajże. No ale tu tych scenarzystów to jest dużo dosyć, nie? No właśnie panowie od widzę. Immortals, facet od PET, on jeszcze tę nową fantastyczną czwórkę zrobił <grym> i Egzorcystę ostatnio dla Foxa, no i oczywiście twórców mangi też podano, tak, słownika i scenarzystę. <grym> Ten reżyser nakręcił też Homesick, taki horror z 2007 roku, ja go mam od kilku lat na liście świątecznych horrorów do obejrzenia, <grym> także może go w tym roku <grym> sprawdzę mógłbyś. No i Wingard wraz z ekipą postanowił wziąć się za ten materiał w oryginale japoński i film web w ogóle nie, nie film web, chociaż film web też, ale Netflix podaje jako opis tego filmu takie zdanko Light Turner znajduje magiczny notes i wykorzystuje go, by wymierzać sprawiedliwość, czym zwraca na siebie uwagę pewnego detektywa demona i dziewczyny z klasy. I gdy zobaczyłem ten opis po angielsku na Netflixie, pomyślałem sobie, boże, jak to źle brzmi. No, i no ale to tak z grubsza tyle, nie? No tak, ale wiesz, no, jak myślałem <laughs> o Madze i anime, to nie. Zupełnie nie. No. Tak. Ale właśnie rozwijmy to. Otóż w filmie od Netflixa trafiamy do współczesnego Seattle. Tam nastolatek, właśnie Light Turner... Znajduje na terenie szkoły notatnik śmierci, to znaczy notes, który pozwala zabić każdego, o ile tylko znamy twarz oraz prawdziwe imię i nazwisko tej osoby. Wówczas wpisujemy to imię i nazwisko do notesu, tam mamy jeszcze różne zasady szczegółowe, ale to jest teraz nieistotne i ta osoba ginie. Chłopak informuje o znalezisku dziewczynę, w której się podkochuje, Miję tak w sumie bez powodu większego i potem wspólnie nasza para zaczyna zabijać poszukiwanych na świecie przestępców i tego rodzaju wymierzanie sprawiedliwości oczywiście budzi mieszane uczucia, tak nie przez wszystkich zostaje uznane chociażby za etyczne i w związku z tym rozpoczyna się policyjne, federalne, międzynarodowe śledztwo w sprawie tych dziwnych zgonów. Śledztwo, w które zamieszany jest niejaki l Czyli młody detektyw, mający na swoim koncie wiele głośnych, rozwiązanych spraw. I to w sumie tyle. Już, znaczy nie wiem, czy to słychać, ale film ogólnie luźno traktuje oryginał. Bierze z niego imiona postaci, notatnik, boga śmierci Ryuka i to tak naprawdę w sumie tyle. Do tego współcześnia całość, przenosi w amerykańskie. Sam pomysł jest w porządku, w moim odczucia Realizacja już mi nie do końca podpasowała Jak to było z tobą? Ja miałem taki problem, bo mi się ten film okrutnie nie podobał I to tak bardzo, bardzo, bardzo mi się nie podobał ale gdy skończyłem go oglądać, to tak trochę poczułem się jak po Mrocznej Wieży, gdy cały internet jechał po Mrocznej Wieży, jak to została spłycona, jak to zostało wypaczone postacie, jak to wszystko jest niezrozumiałe, chaotyczne i bez sensu i tylko urywa jakieś fragmenciki sobie z, z oryginału, podając to w taki sposób, że, że jest to wręcz obraza dla oryginału. Tak cały internet po tym jechał, a ja Mroczną Wieżę broniłem. Mnie się Mroczna Wieża podobała. I w momencie, gdy skończyłem oglądać Detno, to się poczułem trochę jak ci wszyscy ludzie, którzy plują po tej filmowej Mrocznej Wieży, bo ja dokładnie to samo teraz o tym filmie mogę powiedzieć. To jest po prostu, to jest po prostu plunięcie w, w mangę, jak dla mnie. To jest, to jest wyszczanie się na tę historię. Te postaci są karykaturami oryginalnych postaci. Ta historia jest przedstawiona w tak wypaczony sposób i, i, i w tak głupi sposób i, i, i tak durnie poprowadzona, że, że po prostu dośmiałem tego filmu, oglądając go i i Im dalej, tym było gorzej. Yy, I przy czym ja jeszcze nie spotkałem nikogo, kto by ten film bronił, kto by mógł mi powiedzieć, że tutaj jednak coś jest fajnego. Wydaje mi się, że, że Netflix położył naprawdę całkowicie ekranizację tej historii, bo ja nie mam nic do, do, do, do, do, wiesz, do, spłycania tego. No kurczę, mamy film półtora godzinny. Oczywiście, że to musi być okrojone i spłycone, ale to jak zostaje przedstawione postaci, tak naprawdę wypaczając całkowicie, tę opowieść, bo tutaj potyczka Lighta z L nie ma związku z tą potyczką z komiksu, z mangi, a jednocześnie sugerują mi wrzucając drobne elementy, że to jednak jest to, że to jednak są ci bohaterowie, co, co mnie wkurza. Ja bym wolał, żeby tutaj naprawdę zupełnie inaczej nazwali te postaci, napisali nową historię i, i po prostu pchnęli to jako, jako, wiesz, jako film z uniwersum. Mhm. Mm no więc tak, ja znam jedną osobę, która broni tego filmu. To jest nasz stały słuchacz skoczny. Dosłownie w tym momencie ja widzę na Messengerze, jak mi pisze, że... Ale on The Strain ogląda, nie? I Under the Dome i, i The Mist, także... Tak, tylko, że akurat na przykład Mugłę ocenia, myślę, że zgodnie z prawdą. A tutaj, znaczy, sugeruje, że twórcy mają specjalną wizję tego świata, że są bardzo konsekwentni, że ta wersja amerykańska uwypukla problemy oryginału, że to ogólnie jest shonen, a więc manga dla młodych chłopców, tak dla nastolatków, więc ta historia sama w sobie już w oryginale nie jest jakoś super poważna i tak dalej. No ja się z tym wszystkim nie zgadzam. Znaczy okej, okay, ta historia sama w sobie też jest po prostu zwyczajną taką historyjką gatunkową właśnie dla nastolatków o dwóch genialnych nastolatkach. Ale właśnie ja tego oczekiwałem. Takiej historii. Zwłaszcza, że Mhm. Wzięto tych bohaterów, tak jak powiedziałeś, nie sprowadzono nowych, tylko wzięto tych dwóch, a taką misę, ty do misy nie doszedłeś w takim razie w Manze. dziewczyna Kiry, Lighta w Manze była jego fanką, fanką Kiry, ale z bardzo konkretnego powodu i to było czuć w każdym jej zachowaniu, była taką strasznie przerysowaną osobą, ale no, typową w sumie dla mangi, po prostu dla naszego zachodniego świata zachowywała się nienaturalnie, ale miała motywację, miała cel w życiu, podążała w kierunku tego celu, czasami dawała się wykorzystywać, czasami sama przejmowała inicjatywę. Była bardzo ciekawą postacią. Tutaj ją właśnie wyrzucono, wprowadzono Mie i z jednej strony na przykład to rozumiem, bo ciężko by było wprowadzić misę, choćby przez to, że misa była w oryginale idolką, w sensie tą Idolką japońską, tak z, pop, z kultury, nawet nie popkultury japońskiej. A tutaj Mia jest jakąś tam pierwszą lepszą dziewczyną ze szkoły bez żadnego backgroundu. Nie jest zafascynowana Kirą. W sumie nie wiadomo, jak są zbudowane te ich relacje, w sensie na czym się opierają. Light informuje o notatniku bez żadnego powodu. Dziewczyna jest doklejona na siłę totalnie. Skoro mhm. twórcy stwierdzili, na że, zabijanie, nie? Tak, że nie dadzą rady wprowadzić tutaj mise Amane, to powinni po prostu ją wyrzucić. Tak, Starcie dwóch chłopców myślę, że wystarczyłoby zupełnie. Jak bardzo chcieli nakombinować, mogli, nie wiem, z Lighta zrobić dziewczynę czy coś. Już bym to naprawdę wolał od tego, co tutaj dostaliśmy, bo właśnie Light. W Lighta wciela się Ned Wolf, który grał między innymi z tym Anzelem Elgortem z Baby Driver w Gwiazd Naszych Wina. A już drobny problem na sam początek, taki jak w Slasherach, nie? On jest absolutnie za stary do tej roli, ale to to jest najmniejszy problem, no ale warto też zaznaczyć, że bardzo źle wygląda w roli nastolatka. Tak, źle wygląda w roli i ogólnie źle wygląda. W sensie, twórcy chyba chcieli, żeby on się wyróżniał jakoś, tak? ale moim zdaniem jego postać już na wygląd jest strasznie przerysowana jakoś, jak kojarzę Lighta z oryginału, no to on się tam wtapiał jednak w ten tłum. I Light był genialnym chłopcem. Był naprawdę inteligentny i to było czuć w jego przemyśleniach, w tym, co robi, w poszczególnych takich małych scenkach. A tutaj inteligencja Lighta jest sprowadzona do tego, że odrabia prace domowe. No, no, swojej no, to, to jest właśnie ten element. Pokażmy, że on jest mądry i pokazują Luzaka, który odrabia prace domowe, a potem każde jego zachowanie jest już mazerowy związek z, z jakimkolwiek myśleniem. Tak. Ja, ja niestety, kurczę, chciałbym, żebyśmy mieli tutaj w dyskusji kogoś, kto nie czytał oryginału, kto oglądał tylko ten film i poznać jego zdanie, bo my niestety jesteśmy już spaczeni i, i, i ten podcast będzie mocno nakierowany na to, że my będziemy porównywać. Ale wydaje mi się, że ten film jako samodzielny twór też się nie broni, a, a, a jeśli komuś się spodobał ten film, to kurczę, sięgnijcie po oryginał, bo zobaczycie... Wtedy zobaczycie, jak, jaką mielizną się zachwyciliście. Będziemy porównywać, ale ja też się do, od tego trochę zdystansuję w pewnym momencie. Tylko na razie tak po kolei, nie? Ale właśnie zachowanie Lighta, w, Light jako postać komiksowa był kapitalny. Light, który... Mm... Był pewny siebie. Trochę taki nienaturalnie oczywiście przesadzony, przerysowany, ale mieliśmy mega inteligentnego nastolatka, bezwzględnego, który zabijał ludzi yy, na początku dla wyższego celu, a potem kierowały nim jakieś tam różne motywacje. Ale znaczy był... nie no, na ogół dla wyższego celu ewentualnie, żeby się bronić, tak? Dla żeby te... się bronić, ale... Czas ale... Dla a... Idei. a dlaczego zabija Light tutaj w filmie? Dla zemsty po prostu, a potem to, żeby posuwać laskę ze szkoły. No, pierwsza motywacja zemsta, druga to podryw na zabijanie, ale patrz, jak poznaliśmy Lighta w, w Mandze, to w momencie, gdy pojawia się Ryuk, to Light już ma na koncie 50 morderstw około. On już ma wypracowaną drogę, którą sam sobie wymyślił, którą sam planuje podążać. A jak widzimy tutaj pierwsze spotkanie Lajta z, z Ryukiem i, i pierwsze morderstwo Lajta. No przecież on drze się jako pętany. I Ryuk go manewrowuje w to. On mu, nie mówi mu tego bezpośrednio, ale sugeruje, że to jest sen. Wpisz i zobaczysz, że zabijesz. I on wpisuje i zabija. I, i, i tutaj topcha go do przodu i topcha go do kolejnych morderstw. I tak jak możemy krytykować Mije, tak w momencie, gdy się pojawia Mija, to ona tutaj jest mózgiem tej operacji tak naprawdę. Light tutaj mózgu nie ma w tej operacji. To ona sugeruje, że pozabijajmy morderców i będziemy bogami tego świata, nie? Tak w bardzo spłaszczonej formie. Mm -hmm. Ale cała ta ich relacja do mnie totalnie nie trafiła. Tak jak już słusznie jak mówimy o tych bohaterach, oni nie są sympatyczni. To nie są ludzie, którzy mają jakąś ideę, motywację i z którymi możemy sympatyzować, którym możemy kibicować. To są główni bohaterowie filmu, którym ja nie życzę dobrze od samego początku, bo są beznadziejni po prostu, jako, jako istoty w tym świecie przedstawionym. tak Już nie jako aktorzy, czy jako po prostu bohaterowie, tylko w tym świecie oni są dla mnie wrednymi beznadziejnymi dzieciakami. Znaczy, light z oryginału też był, był taki, że mu, ja mu raczej nie kibicowałem, ale mnie fascynował jakoś. A tak, ale ja jako go postać, rozumiałem nie? i pod tym kątem do pewnego momentu ja mu kibicowałem. Później byłem rozdarty, ale yy, wiesz, tutaj ja po prostu nie lubię Lajta. Od początku stwierdzam, co za palant. A ten cały ich związek, który opiera się na tym, że po zamordowaniu kilku kolejnych osób wzrasta napięcie seksualne, które trzeba rozładować, tak jak powiedziałeś, podryw na zabijanie, nie? Zabijemy kogoś, potem się pocałujemy, pokochamy i tyle. No to jest tak spłucone, to jest tak złe, no kurczę, no słyszycie jak to brzmi, no tragedia. I mam wrażenie, że prawie wszystkie, albo i wszystkie inne postacie też zostały pokazane źle. Nie, nie mam problemu z tym, że zostały pokazane inaczej, tylko z tym, że po tej jakiejś tam modyfikacji są beznadziejne. Nie wiem, taki James, ojciec Lighta, on nie jest tutaj dobrym gliną, a nie wysoko postawionym gliną. W sumie diabli wiedzą, dlaczego w ogóle prowadzi to śledztwo. No moim zdaniem chociażby jako ojciec powinien się domyślić pewnych rzeczy, a co dopiero jako super niby detektyw, którym tam powinien być w tym świecie przedstawionym. Zresztą w ogóle te relacje jego z Lightem też są bardzo nieciekawe, nieprzyjemne i jemu też jakoś nie kibicuje. I w końcu jeszcze pojawia się L który, ty wiem, że masz do niego więcej zarzutów. Mnie się podobało jego wprowadzenie, bo był właśnie, wzięto akurat tutaj dużo z oryginału i aktor próbował to oddać. W sensie to był jedyny aktor, który wszedł na scenę i zaczął grać jakąś postać, a nie był po prostu mudłą kolejną jednostką, którą mam gdzieś. El się pojawił, tylko że co z tego, skoro konflikt między bohaterami eskaluje poza kadrem, całkowicie poza kadrem, my nie widzimy ich relacji, a jedynie, nie wiem, dwie, trzy scenki, takie jakieś punkty spotkań, które mówią nam, nie wiem, najpierw, że L podejrzewa Lajta, drugi raz, że L oskarża a trzeci raz, że już chcą się pozabijać i, i tyle, to nie jest konflikt geniuszy. Bo my nie widzimy ani genialnego detektywa, ani genialnego zbrodniarza, przyszłego boga tego świata. No, El może nie jest tutaj tragicznym detektywem, ale też zalisza jedną w topę. Kira jest rozwydrzonym, bezczelnym nastolatkiem. I tutaj, no, nie mam ani jednej ciekawej postaci, której mógłbym kibicować, która by mnie fascynowała właśnie, czy coś, no... No, nie. no ja mam gigantyczne zastrzeżenia do L. Uważam, że to jest właśnie przykład wzięcia postaci i sugerowania nam, że pokażemy wam tę samą postać, że dajemy mu kilka elementów, a tak spieprzenie... Te, te, tak, źle jest ta postać pokazana. On w momencie, właśnie w momencie jak się już pojawia na ekranie, to ja, ja już miałem, już się załeb złapałem, face palma zaliczyłem, bo on po prostu chodzi po tym miejscu zbrodni jak taki lisek chytrusek hit, w kurniku w jakiejś bajeczce. Sobie tak przerysowanie stąpa i, i, i zasłanianie twarzy przez niego jest absurdalne w tym filmie jest bez sensu. On chodzi z tym szalikiem na twarzy, wygląda jak kretyn. Yy, w bandze on się nie pokazywał, nikt go nie znał, nikt nie wiedział jak on wygląda, on nie występował publicznie. Gdy przemawiał w telewizji to była y -hmm. plansza z literą L. A on tutaj jest wszędzie, chodzi wszędzie. Gdy występuje w, yy, w telewizji, chciano nam przełożyć tę scenę, scenę pierwszej takiej konfrontacji niebezpośredniej pomiędzy Lightem a L, która jest absurdalna tutaj, bo on stoi i nagle mówi, zabij mnie, zabij, no zabij. Gdzie nawet nie ma podstaw do tego, żeby teraz wyciągnąć z tego wnioski, że, o, że Light potrafi zabijać na odległość. Mm -hmm. W Mandze miał takie podstawy, bo przeprowadził pewien eksperyment w tym momencie. Tutaj ten, z tego eksperymentu zrezygnowano. Po prostu postawiono go przed y, kamerami i zaczął mówić no zabij, no zabij, nie potrafisz? O, mam wniosek. Y, Light musi znać twarz i nazwisko bohatera. Wnioski, jakie później wyciąga y, L. Przecież y, w, y, mnie to trochę wkurzało w Mandze, że te zasady są podawane na bieżąco. Że w momencie, gdy są nam potrzebne do prowadzenia akcji, to wtedy podają nam zasady działania notatnika kolejne, ale to było na tyle fajnie zrobione mimo wszystko, że, że napędzało akcję. Jak na przykład ta zasada ze zmianą oczu z Bogiem Śmierci, mhm. y, która była w Manze. Ona została nagle z dupy, bo była potrzebna, ale z, nie skorzystano z niej. To dawało masę takich, wiesz, dylematów dla bohatera. To się pojawiało jeszcze później i, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj y, zrobiono zupełnie inne działanie tego notatnika. I to w wielu momentach. Kto dotnie do notatnika wcale nie widzi Boga Śmierci. Jeśli wpiszemy śmierć, to wcale nie umierają na zawał, tylko umierają w różne dziwne sposoby. I, i to pieprza też całą pracę policji, bo ja nie wiem z czego El wyciąga wnioski, że akurat ten kolej został zabity przez Lighta, bo tak, bo się zachowywał dziwnie przed śmiercią, no zachowywał się też dziwnie wcześniej, gdy trzymał na muszce rodzinę w sklepie ogólnie zachowywał się dziwacznie, ale nie, tutaj mamy wniosek, kto jest pierwsza ofiara Lighta. W Manze to miało sens, bo Light postanowił zabijać wszystkich przez zawał i wszyscy ginęli, nieważne gdzie, nieważne w jakiej sytuacji, przez zawał. To była jego wizytówka. I wtedy to można było połączyć. I kurczę, L był kapitalną postacią. Starcie ich w oryginale było, było doskonałe, czego tutaj nie ma. I w ogóle cała praca policji, tak jak mówisz, ojciec. Praca policji w Mandze była... No, na zupełnie innym poziomie niż to, co jest tutaj. Tutaj po prostu jest to rzucone. Właśnie. Agencie FBI, ty jeszcze nie wiesz, co się stanie z agentami, ale... Wiem, to w drugim tomie było. Tak, ale cały wątek, no to już jak było. sobie z nim No, Tak, to... super, super. No właśnie, bardzo A tutaj mocno rozpisane. To wiesz, jeszcze tutaj to miało no, być taki no. gimik, nie? W sensie taki, że to się wyjaśnia potem, jak aha, sobie aha, poradzono to, z agentami my w FBI. My wiemy, o co chodzi. Tak, Ale o, właśnie Mando, my i, wiemy, i, ale i tak jest ale jak ja oglądałem film, to ja nie wiedziałem, dlaczego zginęli agenci FBI. W no sensie, ja też w pewnym momencie, kto, bo, bo wiesz, zakładałem, że to znaczy jest zasugerowane mocno, kto, kto zabił. Jest to rzucone w twarz, ale z drugiej ale strony... Ale film sugeruje, że to Ryuk chyba w ogóle. Mówi nam tak, ale no. widzimy, co wcześniej robi ta osoba, która zabiła I, i można się domyślić, że to... No tak, ale to jest, naprawdę to jest... bez sensu moim zdaniem. No, no ale, zmiana... ale, ale, ale dalej nas prowadzą tak, że jest podane, że to Ryuk i zachowanie lajta jakie jest. Ryuk Musiał znaleźć jakiś sposób, żeby obejść zasady notatnika. Hmm, a, w dupie to mamy, idziemy dalej. Nie? No mm. takie jest zachowanie tego bohatera, nie? Ale co mi się podobało w tych dwóch pierwszych tomach mangi? Szalenie, i moim zdaniem to jest siła w ogóle tego tytułu, to właśnie starcie Policja L kontra Light, gdzie nie ma bezpośredniego starcia, tylko widzimy pracę y, równolegle. Tak, tak dwóch szalenie inteligentnych umysłów i to jest coś, co ja bardzo lubię. Jak omawialiśmy Mr. Mercedes pierwszy odcinek, to tam skóra narzekał, że znamy mordercę mhm. i my mówiliśmy, że tutaj będzie starcie pomiędzy nimi. Oczywiście na dużo mniejszą skalę, ale to jest właśnie coś, co ja bardzo, bardzo lubię w, w takich historiach, gdzie widzimy niezależnie dwie osoby, czy tam dwie organizacje pracujące, przestępcę i tego, który go ściga i Kurczę, widzimy, że to, co robi przestępca, pomimo, że on jakoś chce zacerać ślady, to ten w tym momencie wyciąga z tego wnioski. I my, my Bohaterowie tego nie wiedzą, a my widzimy, jak oni bardzo do siebie się zbliżają. Mhm. Jak inteligentne wnioski wyciąga z sytuacji, o których byś nie pomyślał. Albo w drugą stronę, jak zaskakuje detektywa i no, policja. A tego tutaj w ogóle nie ma. Praca policji jest ograniczona do zera. Jest absurdalna a zachowanie L jest dla mnie katastrofalne. No, tak jak mówię, na początku zakrywa twarz po to, żeby potem ściągnąć ten szalik i pokazać twarz. Po co? Nie wiadomo. Mhm. I od tej pory już chodzi bez szalika, wszystkim pokazuje. Jest w barze, na ulicy, wszędzie już pokazuje twarz. Potem się zaczyna zachowywać naprawdę jak dziecko. Tak, ponoszą go emocje. Jak, nie? jak irracjonalnie, no bardzo emocjonalnie, ale tak bardzo, bardzo. Jak psychopata tak naprawdę. On się zachowuje tu jak psychopata. Jak on wpada na to, że to Light jest mordercą? także ojciec Lajta postanawia wystąpić w telewizji. No w ogóle nie wiadomo, dlaczego postanawia wystąpić w telewizji. Po prostu. Idzie sobie przed kamerę i zaczyna mówić, ja cię dopadnę, ja cały czas nad tobą pracuję. A, a Elf wtedy mówi, o kurczę, nie zabił go, a zna nazwisko i twarz. Bach, to jego syn. No to, gdzie tu jest ten superinteligentny detektyw, ty? Gdzie tu jest ten, to, to super rozwiązanie? Ten, ten detektyw, który rozwiązywał największe sprawy na całym świecie. No to, to dziecko by ta, ta, ta, taki wniosek wyciągnęło. Tak, no, tak, tak, tak mando, mi mando, ta postać. Mando. Co? Oddech. Słuchaj, ja, ja ci się betnę i tylko powiem, bo zaczniesz się zaraz zapętlać, mam wrażenie. No już ja, już to, ja to tak rozumiem naprawdę. doskonale, ale ja po prostu zobaczyłem potencjał w Elu, bo w tę postać wciela się Kate Stanfield, on grał, na przykład ostatnio omawialiśmy Uciekaj, nie Get Out. No to tam się wcielał w Ediego w tego pana czarnoskórego w kapeluszu, który został wybudzony przez KISA lampą błyskową. On jeszcze tam grał w żywym towarze, przechowali numer 12. No nieważne. No i to jest aktor czarnoskóry. I ta zmiana, biorąc pod uwagę, że to jest ekranizacja amerykańska, dla mnie spoko. I to, że aktor, gdy się pojawił, próbował odgrywać te elementy typowe dla L, w sensie po prostu, bo L jest geniuszem, ale w związku z tym, że jest geniuszem, jest dziwakiem trochę, nie? To jest tak, jak gdyby zespojony jakimś drugi. No to I to, okay. że on, wiesz, się pojawia, właśnie to, jak on wkracza pierwszy raz, to wszystko było bardzo pospieszne i rzeczywiście, już jak tak o tym mówisz, to nie wiem, to odsłonięcie twarz, to jest bez sensu, ale o to, to, że się pojawił, to, że zakrył twarz, może nie aż tak jak właśnie w oryginale, ale jednak jakoś tam się zamaskował, że już coś, ma jakąś wizję w głowie. Nie widzę gościa, który zachowuje się dziwacznie, ale wpuszczają go wszędzie, no bo to jest ten nasz mały geniusz, ma jakąś wizję w głowie tego, kto może za tym stać, w sensie czy w jaki sposób to wszystko się odbywa, co się dzieje w tym świecie. To, że, nie wiem, właśnie siedzi nienaturalnie tam te słodycze, coś tam. To dało taki ciekawy obraz. Po prostu pierwsza ciekawa postać w filmie tam. I to nie wiem, w której 20 minucie czy później. Dlatego pomyślałem sobie, kurczę, dobra jest potencjał. A mówiłem o tym zdystansowaniu się. Ja oglądałem ten film z Iskiem i jego, właśnie jego, no naszymi teraz już znajomymi. I wszyscy znaliśmy oryginał. I to było tak, że... Cała ekipa, oprócz mnie, już po, nie wiem, kilku kilkunastu minutach przekreśliła ten film. Jak zobaczyli krzyczącego Lighta, czy tę pierwszą śmierć, czy coś, czy pojawienie się właśnie Ryuka, jak w ogóle usłyszeli tak, to stwierdzili, Boże, co za badziewie, Tak, co to jest. No obejrzymy do końca, bo obejrzymy, ale ten film już przegrał. A ja cały czas ich uciszę, mówię, nie, wyluzujcie, jeszcze nie, jeszcze jest szansa, bo tak sobie pomyślałem, Kurczę, fajnie by było zobaczyć naprawdę przeniesienie tego wszystkiego na grunt amerykański. W sensie, wiesz, że Light to jest genialny uczeń koledżu, może sportowiec nie tam na miejscu, czy coś, misa może być w sumie, skoro nie może być idolką japońską, to mogłaby być, nie wiem, czy liderką, czy modelką, czy coś takiego. Nie? Albo w ogóle można ją wykreślić, jeżeli mamy za dużo wątków, chcemy to jakoś okroić. Light, znaczy może Light L właśnie jest czarnoskórym tym dzieckiem z sierocińca, ale też genialnym i tak dalej. Ty w ogóle nie wiesz na przykład, nie znasz całego wątku sierocińca. On się pojawia w Mandze, ale dużo, dużo później. Naprawdę bardzo daleko w historii i jest przedstawiony tysiąc razy lepiej. Tutaj nie wiadomo w sumie, po co to wciągnęli. Tak od czapy, że jest jakaś tam organizacja, a nie jakieś dokumenty, genialne dzieci w większej ilości. No bez sensu. Ale chcę pomyśleć tym, kurczę, to, to jeszcze ma, może mieć sens właśnie przeniesienie tego tutaj, nie? I lekkie zmiany, używanie nowej technologii, może coś tam. Ale po prostu w pewnym momencie zobaczyłem, że nie ma pomysłu po prostu na nic. Tak Postacie są miałkie. Atmosfera jest taka, że film momentami stara się być poważny. Momentami jest zwyczajną team dramą, a momentami wpada w jakąś taką quasi-komedię. W sensie nie komedię, no ale w sensie jest tak żałosny, że aż masz ochotę parsnąć śmiechem. Wizualnie też w sumie mnie nie zaskoczył. Ryuk niby nie wygląda źle, ale te pierwsze jego pojawienia się, gdy to wszystko jest takie rozmazane i ty nie wiesz, czy to tak ma być przez resztę filmu, czy nie, potem widzisz go nagle wyraźnie, no jest spoko, ale w sumie też jakoś większych emocji, emocji we mnie nie wzbudza. Yy, mamy te sceny śmierci z początku, na przykład, co też cały internet się śmieje, że to mamy oszukać przeznaczenie tam 8. <śmiech> tak? Defną. No bo w ogóle te sceny śmierci są krwawe, tak zrobione, nie? w no tak, krękowy właśnie... sposób. Niby w tym też jest jakiś potencjał, bo to jest realizowane akurat to pod kątem technicznym nieźle, ale co z tego, no skoro to są takie śmierci, no w sensie ja naprawdę wolałbym zobaczyć to, że ktoś gnie na zawał, niż tutaj, że tu samochód przejeżdża, tak ktoś wpada na piłkę i wypada mu banan, na którym przewraca się trzecia osoba i przez to ciężarówka musi skręcić i z ciężarówki spada kłoda, no... No, no, no nie o to chodziło w tej historii tak naprawdę, żeby nam pokazywać brutalne śmierci, tylko chodziło o sprawę, o, o, o, o relacje między postaciami i tak dalej Ryuk, ja na początku się cieszyłem, że on jest tak pokazywany w cieniu bo to jest taka postać, że kurczę, tak jak wydaje mi się, że tak był w japońskich ekranizacjach pokazywany bo takie zdjęcia widziałem w necie tak, dokładnie tak jak jest w Manze, tak, tak, tak, tak, taka postać wydaje mi się, że to tak trochę Trochę może się gryźć, i nawet stwierdziłem, że dobrze, że tak sobie w cieniu siedzi. Ale to tutaj jego. Zmieniono właśnie, to było też niekonsekwentne. Bo on najpierw był taki w cieniu, potem był rozmazany, w sensie taki blok był nałożony, a potem po prostu już łaził. Poza tym ja nie wiem po co on tam był tak naprawdę, bo tutaj ta relacja Light-Ryuk jest bardzo ograniczona i taka bardzo nieprzyjemna. Oni Oczywiście oni nie byli żadnymi przyjaciółmi, jeden drugiemu nie pomagał, ale jednak rozmawiali ze sobą, prowadzili jakąś. jakąś gdy, gdy Light mówił do siebie, no to dyskutował tak naprawdę z nim. No to było pewnie po to, żebyśmy my śledzili tok rozumowania Lighta. Jeszcze tutaj zrobiono Ryuka w taki sposób, że cały kostium ma fizyczny, a twarz ma w CGI nałożoną. Tutaj głos mu podkłada William Defoe. William. No, czyli aktor, o którym ostatnio mówiliśmy chociażby w Spider-Manie. Właśnie, ale ja myślałem, że William Defoe gra po prostu Ryuka, a się okazało, że ciałem jest Jason Liles, czyli właśnie facet, mm -hmm. który po prostu gra potwory w różnych filmach i krótko i pełnometrażowych. No, kurczę, teraz ym, ja jeszcze mam trochę zastrzeżeń do finału, jakby co, ale to to już myślę spoilerowo, ale... To, co powiedziałeś właśnie, po pierwsze agenci FBI, to pamiętam, że jak czytałem ten drugi tom, to, to jak na szpilkach, to jakbym czytał po prostu, wiesz, 24 godziny. To, to było przekombinowane tak. trochę, ale wszystko się trzymało, to było dopięte idealnie. Jaż się nie chciało odłożyć tego, tylko czytało się, co będzie dalej, co dalej. A tutaj, kurczę, po wszystkim L w ciągu 20 sekund wyciąga takie wnioski, że kopara na ziemi, nie? A, a tutaj ci agenci są sprowadzeni po prostu do, do wątku, Stua, wątku... Oni są na ekranie przez 30 sekund, może minutę no, dosłownie, no. w sensie pojawiają się agenci, ja mówię o agenci, agenci giną, a ja o agenci zginęli, a nie było sceny pomiędzy. <grym> Ale to jak jest ojciec wprowadzany już od samego jego pierwszego wejścia, bo mnie się strasznie podobało wejście jego w mandze, gdy my już mamy zarysowane relacje policja light. Gdy my już wiemy, jak to się wszystko układa, a wtedy nagle yy, mamy tak dwutorowo pokazane, że główny szef tej policji kończy pracę na dziś i wraca do domu, a widzimy Lajta, który schodzi na dół na obiad i, pff, i nagle wow, nie, to jest on, nie, on jest jego ojcem. O, nie? To, to po prostu ale jakby, jakbyś cegłą w gębę dostał. A tutaj jest zupełnie inaczej, tu od początku o tym wiemy. No i czym to nam zastąpili? No niczym, no bo postać ojca jest, jest też nieprzyjemna. i Nie wiadomo w ogóle, dlaczego on prowadzi to śledztwo. No to no, no, no. Prowadzi śledztwo sam, bo inni policjanci kochają lajta, i mu niszczą jego biuro i tak dalej, bo on ściga mordercę. I wprowadzono go tylko właśnie chyba wcześniej, żeby ten motyw zemsty został w Y, motyw mordercy matki, nie? Mm -hmm. Właśnie, czyli nie ma y, żadnego konfliktu geniuszy, chociaż postacie tych geniuszy wzięto. W sensie próbowano je niby tutaj wrzucić, tylko że z zupełnie innym charakterem, inną motywacją. Nie ma w ogóle tej całej idei sprawiedliwości, no bo do tego się sprowadzał też oryginał, że się zastanawiamy y, na ile można sobie pozwolić, gdy walczymy o sprawiedliwość, tak? Na co można sobie pozwolić? Jak daleko sięga Ręka Sprawiedliwości i czy na przykład zabijanie morderców jest etyczne. nie? To wszystko jest jakoś tam w oryginale, a nawet jeżeli nie jest jakoś tak wprost powiedziane, no to to wynika po prostu ze świata przedstawionego. To, to, to, że, że, to że się nad tym zastanawiasz, aż się teraz zapowietrzyłem na myśl o tym, bo to naprawdę ja czytając oryginał, czy oglądając anime, cały czas sobie robiłem notatki, kurczę, no ale właśnie jak ja bym się zachował, nie? Tak właśnie, czy, czy to była już przesada, czy nie? Właśnie czy, czy to jest etyczne, czy nie jest etyczne? Tak samo jak w Monsterze zresztą mamy ten wątek, tak czy zabić kogoś, jeżeli wiemy, że ten ktoś kiedyś będzie zabijał dziesiątki, setki czy tysiące ludzi. No, fajne są mhm. takie w gruncie dylematy. Mamy też ciekawą relację bardzo między kobietą a mężczyzną tam jeszcze dodatkowo. Mamy bardzo ciekawie pokazaną pracę policji czy w ogóle służb takich mundurowych, specjalnych, wywiadowczych mamy sympatycznych postaci, a w tym filmie ja nie widzę niczego dla mnie. Ani jednej sympatycznej postaci, poza l przez, nie wiem, trzy minuty na ekranie, ani sensownej, logicznej fabuły, która jakoś tam mnie zaskakuje. Jeżeli mnie zaskakuje, to właśnie tak jak ten wątek FBI, że w ogóle co tu się stało i dlaczego, ale nie na zasadzie, że kurczę, jak do tego doszło, tylko tak czy z montażysta wyciął przez przypadek dwie sceny, czy scenarzysta o czymś zapomniał? Nie? No, w sensie to, to absolutnie nie zaleca. To jest totalna wada. Wszyscy są niesympatyczni, cały ten świat jest też byle jaki. No nic mnie tutaj jakoś szczególnie nie trzyma przy ekranie. Ja też ja przez połowę filmu cały czas mówiłem dajcie spokój! wszyscy mieli bekę ze mnie, że opatrzcie, Szymas jeszcze w to że tak? Szymas jeszcze ma nadzieję. Ale po prostu już w drugiej połowie sam wymiękłem i stwierdziłem, że nie, no, nie widzę żadnego potencjału, absolutnie nic. I nie widzę tutaj ani lekkości, ani konsekwencji, ani, nie wiem, ciekawej oprawy audiowizualnej. Właśnie audio wideo. te piosenki, mando, czy... Na końcu ja sobie to zapisałem w finale, gdy jest Take My Breath Away, a potem Power of Love, no... no przecież ktoś ja ocipiał tutaj. Dzieje. Co? Słuchajcie, jeżeli nie oglądaliście filmu, to ktoś wpadł na genialny pomysł, wybierzmy, ostatnio są modne właśnie filmy z dobrą muzyką, nie Baby Driver, Guardianci, w sensie Strażnicy Galaktyki, tak? No to zróbmy tutaj też coś takiego, wybierzmy jakieś stare, fajne przeboje i wrzućmy je do filmu. No i tak zrobili, tylko, że na no zasadzie wrzucili, nie wiem, no jak jak śliwki w kompot, no pieprznęli te piosenki w jakieś mniej lub bardziej przypadkowe miejsca. Absolutnie nie pasują do klimatu. Do tego gryzą się w gruncie rzeczy, bo co z tego, że piosenka jest ładna, jak totalnie nie pasuje do filmu i do miejsca, gdzie jest umieszczona. Albo znowu pasuje na zasadzie takiego takiego podkreślenia, jakbym, nie wiem, wziął, napisał słowo i podkreślił je farbą neonową, tak w sensie takie półmetrowe podkreślenie, no. Mm -hmm, mm -hmm. Jakaś masakra totalna, nie wiem, co ktoś chciał osiągnąć, ale nie wyszło to na pewno. I do tego całość zmierza do zakończenia, które nie powiemy oczywiście dokładnie co i jak, ale jest uchwane. Jest mocnym cliffhangerem, do tego podwójnym, bo mamy jak gdyby jeszcze akcję równolegle prowadzoną w zakończeniu. Dwójkę bohaterów i tam ich otoczenie i jeden i drugi tam przeżywa coś ważnego i to się urywa. Jest dosłownie ciachnięte. No to jest zrobione na takiej zasadzie, że teraz ty masz takie jakby otwarte zakończenie i możesz je interpretować na, na, na dwa sposoby, nie? No, ale absolutnie to nie wyszło. Nie? To jest źle zrobione. Ale właśnie to ale... nie jest otwarte zakończenie, to jest ucięta scena, no po prostu uchywane to jest, bo... No bo w momencie na przykład, gdyby zamknął oczy na koniec, albo coś nawet, taki jeden drobiazg, to wtedy byś mógł rozważać, czy on po prostu poszedł spać, czy nie, nie? No ale tutaj nie, tu jest po prostu ciachne. Tu nie ma subtelności właśnie, tutaj mam scenę i ja jeszcze tak przez chwilę pomyślałem, Kurczę, a może to miał być serial, ale ja obejrzałem pilota. Bo, bo naprawdę, mówię, no przecież to nie możliwe, żeby film się z tym kończył. Mówię, dobra, to wiesz, wszyscy już kęcą bekę z tego filmu wokół mnie. Ja mówię, to może po napisach będzie jeszcze jakaś scenka, a tu nie. kici ci w oko, no. Ale zanim dochodzimy do tego, myślę, że pominiemy już spoilery, bo to ja bym miał dosłownie tam minutę pewnie w spoilerach. Zanim dochodzimy do tego, to cała akcja finałowa jest też bez sensu. To, co się tam dzieje, to jest po pierwsze absolutnie nielogiczne w tym momencie. To, co się dzieje między Lightem a, a Miją, nie ma sensu. Nie ma sensu w ogóle ta scena. Jak ktoś chce usłyszeć, porozmawiać ze mną dlaczego, to w komentarzach sobie pogadamy. Ona nie ma sensu. To, czego Light w tym momencie oczekuje od swojej dziewczyny, to co ona robi, to jest wszystko bez sensu, a dalej jest po prostu fantastyka. To jest science fiction. Jest przecież wyraźnie powiedziane, że no, są pewne ograniczenia nałożone na, na ten notatnik, a ten ciąg scen, który dzieje się później, wyrwana kartka w locie, która wpada akurat w, spada w, w idealnym punkcie, w którym ma spaść. Ludzie, którzy są zaangażowani wtedy w ten cały finał, co mają zrobić, to, to, to, to nie ma sensu jak dla mnie. To jest absolutnie yy, absurdalne. A co najgłupsze jeszcze w tym filmie, to w momencie, gdy urywają nam ten film, gdy kończą go teoretycznie, to ja tak myślę, że założenie było takie, żebyśmy my zostali w takim rozkroku i żebyśmy rozkminiali, yy, co tu się teraz wydarzyło, takie wiesz, takie głębokie zakończenie. Tak myślę, że takie miało być, to oni nam serwują wpadki z planu na napisach. A, no właśnie, były wpadki z no, planu. o co chodzi? To, to nie jest taki film, by robić sobie teraz komedię i robić żarty nagle. No, Znaczy ten film był żartem, więc to, to w zasadzie jest taki film, żeby sobie robić żarty dalej, ale on nie miał mieć celowo takiego wydźwięku, on był jakimś tam myślę z założenia głębszym brutalnym no i niemoralnym momentami filmem, a tutaj nagle nam robią wpadki z planu żarty i się, i się śmieją na napisach, gdzie zostawili nas teoretycznie, tak myślę swój zamiar mieli taki, żebyśmy my, my byli wiesz, zamyśleni, żebyśmy rozkminiali co będzie dalej ale ja tu haha ha, ha he, sobie lecą. No. Znaczy, ja ci powiem, że to, co to, to, to, to nazywasz fantasy tutaj, ja bym to kupił. Znaczy, w oryginale też jest kilka takich akcji bardziej skomplikowanych, chociaż tam miały więcej sensu, wydaje mi się. Nie pamiętam detali, ale w sensie żadna z nich nie budziła we mnie tylu wątpliwości, co tutaj ten finał ale po prostu mam problem z tym wątkiem mi, zwyczajnie, Czy znaczy, wątkiem relacji między Lightem a miją. Od początku, od tego na zasadzie, hej, laska, słuchaj, ci coś, patrz, umarł, to co, pójdziemy w ślinę, aż po ten ich konflikt późniejszy, w sensie konflikt, no bo oni też niby są skonfliktowani, nie? ale ja tego nie czuję, po prostu widzę dwójkę głupich i niesympatycznych nastolatków, którzy mają jakieś problemy od czapy i to, jak sobie potem robią różne rzeczy za swoimi plecami nawzajem. Ja tego nie czuję. Dodatkowo ja mam wrażenie, że to jest jakoś źle zmontowane. jakoś Trudno mi było za tym nadążać. Właśnie znowu porównanie do oryginału, ale sorry, tam mamy naprawdę skomplikowane momenty, gdzie jest setka jakichś detali, na które trzeba zwracać uwagę i które... E no musicie mieć cały czas z tyłu głowy, gdy czytacie kolejne strony. Też nieliniowo nie jest pokazane, nie? Czasami jest skoki w czasie, coś widzimy, a za chwilę y, jest wyjaśnione, jak do tego doszło. Tak, jest masa takich różnych zagrań i tam to było naprawdę skomplikowane, a tak w gruncie rzeczy nawet nie czułem na przykład potrzeby, żeby potem cofać się jakoś o 20 skąd wstecz, by się upewnić, czy to wszystko ma sens. Nie, ja to widziałem po prostu oczami czytelnika, że tak, to wszystko jest spójną historią, spójną intrygą, spójną zagadką detektywistyczną czy to stworzoną przez Kirę, czy to przez Ela, a tutaj ja często miałem wrażenie, że gubię wątek, że nie wiem do końca, co się dzieje i właśnie to takie wyjaśnianie tego wszystkiego po czasie, tutaj w tym filmie moim zdaniem też nie zagrało, takie pokazanie, że a, a tu, nie wiem, Mia coś wpisała, a, a tutaj nie wiem, właśnie Light coś sobie umyślił jednak, tak? A tu nagle wplątanie w Toriuka, że niby on jest za coś odpowiedzialny, a w sumie to potem się okazuje, że nie jest i haha nie był, ha, twist, no w sensie wiecie, no to jest trochę tak jakby film wam mówił, patrzcie, to jest morderca, zakujemy go w kajdanki, wsadzimy do więzienia i tak dalej, a potem nagle nie na zasadzie, że ma jakąś intrygę, tylko dzieją się inne rzeczy i potem pod koniec filmu, aha, on mnie tak nie zabił, aha, wsadziliśmy go tutaj dla zmyły, no w sensie i to film wam mówi, nie? nie, że bohaterowie się mylą czy coś, tylko narracja wam to sugeruje, no. Mhm. no to, to tak, no dokładnie, tak jak mówisz, tak jest, no to jest taka historia i, i tutaj mamy właśnie tak chamsko ją spłyconą nie, nie, i, i, i samo spłycenie, tak jak powiedziałem, rozumiem, ale nie dostajemy nic w zamian. Dokładnie, bo ta modyfikacja jest bardzo, bardzo na minus i jeszcze Ostatnia uwaga. Powiedziałeś, że zastanawiasz się, jakby zostało to wszystko odebrane przez kogoś, kto nie zna oryginału. Moim zdaniem wcale nie lepiej, a być może gorzej, tak wydaje mi się, że nawet prawie na pewno gorzej, bo zobacz, my przynajmniej mamy to odwołanie, odniesienie, punkt odniesienia, które pozwalają nam rozumieć ten świat w sensie, co, jak, gdzie, kiedy, dlaczego masz te pewne oczekiwania odnośnie tego, jak działa notatnik, a jeżeli byś tego zupełnie nie miał, tak zerowy background, to odpalasz sobie ten film i w sumie ja nie wiem, czy byś rozumiał, co się dzieje, tak? bo na przykład czymś z zasad nie zostaje powiedziana, tylko Dzieje się po prostu coś tam na ekranie, i możesz wyciągnąć z tego wnioski. I znając oryginał, mówisz, aha, no bo to dlatego i dlatego, nie? A nie znając go, nie wiesz w sumie do końca, co jest grane, tak? Nie wiesz w sumie do końca, kim jest Ryuk, po co tam jest, nie? Bo nie jest powiedziane, skąd przyleciał i tak dalej. Pada raz, chyba, że jest Bogiem Śmierci, tak? No ale to też jest tak, że, o Bóg Śmierci, ale. Co robi Bóg śmierci na ziemi? No, tak? no. O co chodzi w ogóle? No, czy jest więcej notatników? Czy co? Brakuje ekspozycji, no o to mi chodzi, tak? Że, jest, że Są rzeczy niezrozumiałe. Czy właśnie jak El się pojawia i nie znasz go z oryginału, no to co z tego, że to jest jedyny aktor, który jakoś tam gra, mimiką, ruchami, gestami i jakimiś tam takimi rzeczami specyficznymi dla niego? Jak ty widzisz, właśnie murzyna za przeproszeniem, który wbija na Miejsce zbrodni, a potem wpitala jakieś żelki rozsypujące je, czy tam MMMsy rozsypujące po podłodze i kuca na krzesełku. I ty tego nie rozumiesz, bo to jest wprowadzone na 30 sekund i tyle. I sobie myślisz, o co chodzi, tak? Hm. No. no zresztą ja absolutnie nie polecam yy, nikomu zaczynania od tego. Jeśli nie czytaliście, nie oglądaliście, no to po co zaczynać od najgorszej rzeczy, jaka powstała po co w, ogóle? w ramach tego <laughs> uniwersum? <laughs> Lepiej naprawdę sięgnąć po coś ciekawszego. Szczególnie, no. że tutaj mamy wybór, żeby wybierać, ciekawszych rzeczy jest mnóstwo. Nie lubicie mangi, sięgnijcie po anime. Nie lubicie mangi i anime, sięgnijcie po yy, azjatycką ekranizację. Nie lubicie mangi, anime i azjatyckich ekranizacji, to chyba w ogóle nie ma sensu. Po to sięgać, no bo po co? <głos> to to jesteście dziwni. <głos> <głos> nie no, to, to, to akurat temat na głębszą dyskusję. <głos> mm. No dobra, Mano, to będziemy kończyć. W ogóle e, ja teraz przez Def żałuję, że nie mam kamery, że jednak nie robimy filmów na YouTube, tylko podcasty. Bo ja mam w domu Def W sensie taki oryginalny zeszlik, za który zapłaciłem jakieś absurdalne pieniążki. E, znaczy może nie aż tak absurdalne jak ty za niektóre kingowe, ale też tam w sensie, wiesz, no za notatnik normalnie się tyle pieniędzy nie daje. I gdybym miał <grym> kamerę i kogoś, to by mógł to nakręcić, bo w pojedynkę to by nawet nie dało rady. Już nawet myślałem ze smartfonem coś pokombinować, ale uznałem, że technicznie po prostu nie jestem w stanie tego zrobić, żeby to ładnie wyglądało wizualnie. Chciałem po prostu, wiesz, pokazać notatnik, wpisuję reżysera głównych aktorów, obsadę scenarzystów i zamykam, nie? jest okładka Destinato. No, ten reżyser jeszcze coś ciekawego zrobić, Cie aktorzy też przynajmniej, ten, co zagrał L. A wpisałeś kiedyś jakieś nazwisko na próbę? Mm, jeszcze nie, ale... <laughs> a, a co? Jesteś chęcy... <laughs> Nie, nie. Ja powiem tak, dla mnie najciekawszą sceną z tego filmu to był moment, gdy bodajże Mija ogląda Fantazm w telewizji i widzimy jakieś 5 tak, tak. sekund Fantazmu. To była najciekawsza scena tego filmu i niech to będzie podsumowanie moje. Ja już nie będę się dłużej pastwił, bo to nie ma sensu, czy pastwił. No. Nie no ja serio, ja jestem bardzo, bardzo niezadowolony po prostu. Tak? To nie jest tak złe, że aż... Można się pośmiać. My troszkę się śmiejemy, bo, no bo to my, tak. No. <śmiech> Wasz duet od podkopułą, ale w gruncie rzeczy, no smutno, szkoda. Ale z drugiej strony, mam nadzieję, że i tak będą powstawały dalsze tego typu produkcje na zasadzie jakiejś próby przeadoptowania takich klasycznych dzieł także z Azji, bo fajnie by było, jakby to wszystko się rozprzestrzeniało. Taki dawno tutaj film jest masakryczny, ale mam wrażenie, że może zrobić coś dobrego. To znaczy, że więcej osób sięgnie po oryginał. Tak szczerze to nie rozumiem, dlaczego oni zrobili film, a nie serial. Ja też ja w ogóle myślałem, Kurczę, że to będzie 10 serial. 10-odcinkowy serial, ja też byłem przekonany, że to serial. Między innymi dlatego zacząłem czytać to Nie, nie, to pod, bo no od początku było reklamowane jako, wiesz, film. Tylko, że może niekoniecznie czytasz te informacje w, w trailerze, nie? Że to będzie film, no bo to tam gdzieś tam pewnie jest po prostu napisane na, na, przy logo Netflixa albo coś. Ja byłem przekonany, że to serial i dlatego zabrałem się za, za całe to, tą franczyzę i dopiero mnie uświadomili znajomi, że to będzie film. I kurczę, moim zdaniem, no, no, wiesz... No... Pewnie nadal nie lubilibyśmy głównego bohatera, pewnie nadal oni byliby trochę męczący, ale cała historia może by na tym zyskała, może by inaczej to napisali, może gdyby to było bardziej rozbudowane, to, to jednak ci bohaterowie bardziej by do nas trafili. Nie rozumiem, dlaczego nie zrobiono, nie wiem, dziesięcio odcinkowego serialu, szczególnie, że Netflix, kurczę, no robi seriale, nie? Mm -hmm. A nawet ja oryginalny japoński film z 2006 roku, jeśli się nie mylę, to było dwa razy po, nie wiem, półtorej czy dwie godziny, żeby zakranizować pierwszy sezon, jak gdyby anime, tak? Tę pierwszą spójną historię z El i Kigą, a jest jeszcze druga historia, potem, do której też można by pewnie nakręcić spokojnie kolejny sezon serialu, a jednak tutaj wszystko spłycono, krojono, wybrano coś, co moim zdaniem nie ma sensu i tyle. Szkoda, szkoda. Dobra, kończmy. tu nie mam siły. Już. Dobrze. W takim razie zmierzamy do końca. Myślisz, że mogę wpisać Mando do mojego Defnota? Czy nie zdążę? Mój też Mando inigawi. to jest moje imię i nazwisko. Serio? Kurczę. E, dobra, nie będziemy przedłużać. Dzięki Ci Mando za udział w tym odcinku. Dziękuję Ci bardzo. A Wam kochani, tradycyjnie już życzę dużo lepszych adaptacji od Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, kolejnym nawiedzącym podcaście. Łódź, Lublin, Toguń. Kapitularz, Split Film Fest, Kopernikon, czyli wrzesień 2017.